Na druga. Wchodzi Mela, ubrana jak Hesia, jest blada i chora, zatrzymuje się we drzwiach, po czym biegnie ku Hesi, która pokazuje jej język i ucieka ku kanapie. – Hesiu, pokaż coś ty wzięła. – No, cygara, wielka afera. – Ukradłaś? – Och, przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić? Czemu ja nie mogę? Po co to cygaro? cygara? Po co? Wypalę. Och, kiedy? Jak będzie galówka, a potem pojadę. Gdzie? Na Bałtyk albo nie? Dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci, widziałam go. Jest pucerem. No rozumiesz, u lejtnanta. Bardzo, bardzo. Jak ty możesz się przyglądać takim? — Czemu, czemu? Cóż taka blada? — Głowa mnie strasznie boli. — Może i ty buchnęłaś, cygaro? — Och, nie! Ja ciągle jestem taka słaba. Tylko bym spała. — Lepiej spróbuj ze mną chassej, moja złota. Ja ciągle zapominam, z której nogi. Moja droga, znów ten nauczyciel będzie mi wstydził. — Masz, rozwiązał mi się pantofel. — Hanka, Hanka! Wchodzi Hanka, blada zmieniona.